Znaki Kaina To badanie historii i proroctwa biblijnego i izraelskiego pokazało, że wielka impersonacja Izraela stanowi główny temat Biblii. To, że większość ludzi na świecie jest całkowicie oszukana tą impersonacją, jest faktem proroczym i rzeczywistością historyczną. Podsumowując, poniżej dowody przedstawiane w tym artykule oraz inne znaki, które pokazują, że Żydzi są potomkami Kaina. Cytaty z rozdziałów. Rozdział 4, werset 9. Nie okazują współczucia dla nieżydów. Rozdział 4, werset 12. Niezdolni do zajmowania się rolnictwem. Werset 12. Z biedzy wypędzani z krajów, w których mieszkali. Werset 12. Tułacze błąkający się z kraju do kraju. Werset 20. Koczowniczy pasterze bydła. Werset 21. Pracują w przemyśle rozrywkowym. Werset 22. Handlują bronią. Są chciwi, w nawiasie Józef Flawiusz Antiawitis. Są hybrydyzatorami, w nawiasie Flawiusz, Monsanto i tym podobne. Krzyżują rasy. Jaszer, Biblia, historia, reklamy i teleewangelizm. Mordercy, bolszewizm, podżegacze wojenni, komunizm, syjonizm, NWO. Lichwiarze, uzurpatorzy, handlarze niewolników, pracze mózgów, molestują dzieci, aborcjoniści, aferzyści, Pornografiści, oszuści, ludobójcy, fałszywi kapłani, hipokryci, rasiści, wojny religijne pod pozorem tolerancji, satanizm pod pozorem praw Mojżesza, fałszywi oskarżyciele, wrogowie chrześcijaństwa, wrogowie wolności słowa, międzynarodowi kupcy, w nawiasie tajemniczy Babilon, Członkowie piątej kolumny, wyznawcy religii babilońskiej, w nawiasie Talmud babiloński, bogobójcy. Mógłbym tu dodać dosłownie setki więcej występków, gdyż Żydzi są odpowiedzialni za więcej zbrodni niż wszystkie inne narody razem wzięte. Zniszczenie Mamona Z powyższej listy występków dla każdego powinno być oczywiste, że żydostwo jest biblijnym mamonem. Definicja mamona Bogactwo, chciwość i doczesne korzyści uosabiane z fałszywym Bogiem w Nowym Testamencie. Mamon to bogactwo materialne mające zły wpływ. Wszędzie, gdzie spojrzymy, widzimy bogatych Żydów popełniających złe czyny przeciwko reszcie świata. A odszczepieńcze kościoły nie zwracają uwagi na mamona. Udają, że on nie istnieje. Cóż, on na pewno istnieje, a to, że nie udaje im się ostrzec swoich stad przed niebezpieczeństwami z jego strony dowodzi, że nowoczesne judeochrześcijańskie duchowieństwo to właśnie wilki w owczej skórze, przed którymi ostrzegał nas Mesjasz. Zamiast ostrzegać nas przed prawdziwym złem tego świata, dołączyli do sionistycznego chóru, fałszywie oskarżając białą rasę o wszelkie zło ustanowili straszydło. Rasizm. Instytucje edukacyjne tego świata nigdy nie przestają bić tego chochoła, stosując fałszywe oskarżenie, żeby pozbawić własności białego człowieka, podczas gdy w sposób rażący ignorują żydowskie afery. Gdyby biali mieli połowę wpływów żydowskiego lobby w DC, byliby zadziobali prawdy w tym zarzucie. Musicie celowo przymykać oko na fakty, i na codzienne okrucieństwa dokonywane przez Żydów na Palestyńczykach, żeby wierzyć w fałszywą rzeczywistość, Matrix oszustwa, stworzone przez szatana i jego ulubieńców, Żydów. W obłudzie i niewspółmierności tej rzeczywistości powiedział Jeszua następującymi słowami. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Hipokryci nowoczesnego świata za wszystko obwiniają tych, którzy zbudowali znaną nam cywilizację i przymykają oko na prawdziwe zło niszczycieli. Syjonizm, Talmudyzm i ich imperium Mamona. Żydzi są liderami Mamony, w nawiasie tajemniczy Babilon. A kościoły głównego nurtu są wielką nierządnicą, która zachęca nas do cudzołóstwa z Mamonem. Każda denominacja wspierająca syjonizm jest niczym innym niż prostytutką szatana. Pamiętajmy, co Jachwy powiedział Rebece, kiedy pytała o bolący brzuch. Dwa narody są w Twym łonie. Dwa odrębne ludy wyjdą z Twych wnętrzności. Czy można to ująć wyraźniej? Ezaf był złym człowiekiem. Jakub był prawym. Wrzeniając się w złe drzewo, Ezaf wrzenił się w lud jeszcze gorszy od niego. Wrzenił się w rodziny upadłych aniołów i od tego czasu tak się zachowywali. A tym Żydom, którzy próbują unikać tematu twierdząc, że Edomitów usunięto dawno temu, wskażą tylko jedną z ich własnych encyklopedii. Edom jest nowoczesnym żydostwem. Dziewisz, Encyklopedia, 1925, tom 54, strona 41. Podsumowanie. Przedstawiona tutaj dokumentacja na temat pochodzenia Kenitów pokazuje niezbicie, że w dzisiejszym świecie nie ma Żyda, który mógłby uczciwie nazwać się Semitą. To fałszywe wykorzystywanie języka stanowi tylko małą część gigantycznej farsy zwanej judaizmem. Judaizm jest religią i kulturą kłamstw. Realia są takie, że naród żydowski i ich religia są zepsute od góry do dołu. A historia wykazała, że ich nadmuchanie poczucie własnej wartości zawsze było ich upadkiem. Mogli ogłupić świat w tych ostatnich dniach, ale Jachwa osądzi to w niedługim czasie. Judaizm jest religią kłamstw i ta religia kłamstw, wykreowała naród kryminalistów, ludzi, którym radość sprawia oszukiwanie chrześcijan. Tak, są Żydzi, którzy faktycznie nie są kryminalistami, ale oni wspierają żydowskich kryminalistów i dlatego nie są bez winy. Czy aktywni syjoniści, czy nie, wszyscy Żydzi są talmudycznymi rasistami, a głos tych niewielu demonstrantów, którzy próbują ostrzegać własny naród przed ich szaleństwem, Tłamszony jest poduszką sionistycznej prasy i rabinicznego oszustwa. Jeśli zabierają głos, jest on niesłyszalny. Ober Juden dopilnuje, żeby mniejsi bracia nie narzekali zbyt głośno. Oto najkrótsza ocena farsy judaizmu, jaką kiedykolwiek słyszałem. Maskarada judaizmu w biblijną Judę i co więcej, w cały Izrael, co jest podstawą żydowskiego nacjonalizmu staje się oczywiście podróbką, kiedy porówna się ją ze źródłami historycznymi prawdziwych domów Izraela i Judy. Nawet krótkie podsumowanie pokaże kontrast między potomkami biblijnego Jakuba Izraela jako sprzeczny z obcymi potomkami kabały, którzy roszczą sobie prawa nie tylko do ziemi obiecanej, ale także do nazwy i dziedzictwa Izraela. W.N. Sakson Maska Edomu, strona ósma. Niestety, nowoczesne kościoły zostały całkowicie zwiedzione tę impersonacją i nadal prowadzą chrześcijan drogą do piekła, powtarzając żydowskie kłamstwa. Daleko jest każdemu o łagodnym usposobieniu chrześcijaninowi, by skarżyć się czy nawet badać żydowską wiarołomność, oszustwo, korupcję, wyuzdanie, infiltrację, matactwo, zdradę, ludobójstwa i tym podobne. Faktycznie, sam Pan Jezus powiedział, że ci jedomici będą tak przekonujący w swoich oszustwach, że chrześcijanie będą nawet zdolni zabijać innych chrześcijan, żeby tylko przypodobać się swoim oszustom. Wyłączą was z synagogi. Owszem, nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Chrześcijańscy syjoniści, myśląc, iż oddają część Bogu, dołączyli do Żydów w nawoływaniu do zniszczenia palestyńskiego narodu, prześladowania rasistów, uciszania niezadowolenia i wszczynania fałszywych wojen. Gdzie tu jest oddawanie czci? Oni służą szatanowi, myśląc, iż służą Bogu. Czy można być bardziej zwiedzionym? Jest także pewne, że ci chrześcijańscy syjoniści poprą syjonistyczne państwo policyjne, kiedy ich zbiry będą szukać własnych terrorystów, by ich więzić i kiedy ich policja, farmakeja, w nawiasie Tyranozaurus Rex, zmusi was do wstrzyknięcia sobie śmiertelnych szczepionek. Judeo-chrześcijanie czują się bardzo wygodnie z tymi wszystkimi żydowskimi wadami, bo wszystko to tłumaczy fakt, iż Jezus był Żydem. Oraz, bo, cytat, Żydzi są wybranym przez Boga narodem. Dzięki tym dwóm kulawym pretekstom akceptują wszystko, co Żydzi robią przeciwko ludzkości. Nawet szatanowi nigdy nie było tak dobrze. Jednocześnie Judeosi uczą nas, że prawdziwym Izraelem już nie jest wybrany naród. Biblia mówi wręcz przeciwnie. Nie jest waszą winą, że są tak nieugięcie odporni naprawdę o naszej izraelskiej tożsamości, że po prostu nie widzą świateł auta, którego celem jest rozjechanie ich. Jahwe mówi, że w ostatnich dniach pozostanie resztka, i ta resztka będzie się składać z pełnej krwi Izraelitów. Cytat. Taki jest cały Izrael. To dla Izraela stworzyłem świat, a kiedy Adam przekroczył moje prawa, stworzenie przeszło pod sąd. Rozeszli się więc gońcy z listami od króla i jego przywódców po całej ziemi, Izraela i Judy. Zgodnie z królewskim rozkazem ogłaszając. Synowie Izraela, Powróćcie do Pana, Boga Abrahama, Izaka i Izraela, aby i On powrócił łaskawie do tych, którzy ocaleli uciekając z ręki królów asyryjskich. I kolejny cytat. Utworzy się droga dla rzeszy jego ludu, który przetrwa wygnanie w Asyrii, podobnie jak się to stało dla Izraela, kiedy ten wychodził z krainy egipskiej. I kolejny cytat. Reszta powróci reszta z Jakuba do Boga Mocnego. Bo choćby lud Twój o Izraelu był jak piasek morski, reszta z niego powróci. Postanowiona jest zagłada, która dopełni sprawiedliwości. Zaiste zagładę postanowioną wykona Pan, Pan zastępów w całym kraju. I kolejny cytat. Ponieważ ja, Pan, nie odmieniam się, Dlatego wy, synowie Jakuba, nie jesteście zniszczeni. Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. Święty Mateusz. Mówi dom Izraela, a nie duchowy Izrael. Dom Izraela zawsze, bez wyjątku, odnosi się do dosłownych dzieci Izraela. Reszta prawdziwego Izraela zatriumfuje, a nie Żydzi. Ale przypowieść o pszenicy i konkolu ostrzega, że ci z naszej rasy, których korzenie są tak ściśle poplątane z tymi od konkolu, zostaną wyrwani, zgromadzeni i spaleni razem z kąkolem. Czy rozumiecie ten przekaz? Albo przywróćcie swoją świętość i dołączycie do resztki, albo zostaniecie spaleni z kąkolem. Co jest dla nas ważniejsze? Pycha czy życie? Zarówno wypędzony Izrael, jak i Edom są obecnie bardzo żywi. Ale Antychryst ogłupił chrześcijański świat, by uwierzył, że żaden z nich nie istnieje. I to wszystko jest daremną dyskusją. Wszystko jest duchowe, mówią. Przeciwnie do tego, czego uczą nowocześni heretycy, niewiara w dosłowne spełnienie tych proroctw skaże tych heretyków na pewną śmierć. Bardzo niewielu z nich przeżyje dzień sądu. Jachwe nie obchodzą liczby. Obchodzi go jakość. Księga II Ezdrasza tak o tym mówi. Posiadacz tego, co jest trudne do uzyskania, ma więcej powodów do zadowolenia niż właściciel tego, czego jest dużo. W ten sam sposób, kiedy spełnię obietnicę stworzenia, będę miał radość z niewielu, którzy zostaną zbawieni bo to oni sprawili, że teraz zwycięża moja chwała, a przez nich moje imię stanie się znane. Judeo-chrześcijanie w swoim ciągłym złudzeniu dobrych intencji wspaniale przysłużyli się szatanowi, bo wynieśli jego ród wysoko nad własnym i bez kwestionowania żydowskich powodów czy stosowania ich złych praktyk powtarzają jak papugi chory refren. Żydzi są wybranym przez Boga narodem. Jezus powiedział, po owocach ich poznacie. Otwórzcie oczy i przestańcie wierzyć w ich kłamstwa. Ten, kto daje się oszukiwać, nie wie, że jest oszukiwany aż do czasu, kiedy ktoś mu to wytłumaczy. Obudźcie się, opuśćcie Babilon. Zbrojni w tę wiedzę o Żydach, postawmy pytanie o lojalność wobec nauczania Chrystusa tych duchownych, którzy widzą w nich starszych braci, na czele z apostatą Janem Pawłem II i apostatą Benedyktem XVIII. Na poletku polskich apostatów poprzestańmy na arcybiskupu Michaliku, który podczas fetowania z Żydami Dnia Judaizmu w 2011 roku w Przemyślu nazwał Żydów braćmi, w nawiasie – modlitwą wspólną z braćmi w wierze. Dał dowód swojej talmudycznej, a nie katolickiej wiary. Wyparł się Chrystusa, bo w Piśmie Świętym jest napisane – Święty Jan. Rzekł do nich Jezus – Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie – Lecz on mnie posłał. Dlaczego nie rozumiecie mowy mojej, bo nie możecie słuchać mojej nauki? Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. A ponieważ ja mówię prawdę, Dlatego mi nie wierzycie. Kto z was udowodni mi grzech? Kto jest z Boga? Słów Bożych słucha. Wy dlatego go nie słuchacie, że z Boga nie jesteście. Do kogo to mówił? Do kainitów, czyli do faryzeuszy. Koniec rozdziału pierwszego. Rozdział drugi, na który już teraz zapraszam, jest zatytułowany Złodzieje tożsamości Semitów ruszają na podboje.